No i jest, oznajmił Hagrid zatrzymując się. Dziurawy kocioł, to słynne miejsce. Był to mały, brudny pap. Gdyby Hagrid nie wskazał palcem, Harry w ogóle by nie zauważył, że w tym miejscu jest pap. Ludzie mijali go nawet nie zaszczycając spojrzeniem. Ich wzrok ślizgał się od wielkiej księgarni po jednej stronie pubu do sklepu z płytami gramofonowymi z drugiej strony, jakby w ogóle dziurawego kotła nie dostrzegali. Prawdę mówiąc, Harry miał dziwne wrażenie, że widzi go tylko on i Hagrid. Zanim zdążył zrobić na ten temat uwagę, Hagrid wepchnął go do środka. Jak na słynne miejsce było ciemne i obskurne. W kącie siedziało kilka staruszek popijających szeri z maleńkich szklaneczek. Jedna paliła długą fajkę. Jakiś człeczyna w spiczastym kapeluszu rozmawiał z barmanem, który był całkowicie łysy, bezzębny i pomarszczony niczym orzech włoski. Kiedy weszli, rozmowy ucichły. Wszyscy musieli dobrze znać Hagrida. Machali do niego i uśmiechali się, a barman sięgnął po szklankę, mówiąc to, co zwykle Hagrid. Nie mogę, Tom! Mam na głowie sprawy Hogwarta! odpowiedział Hagrid i klepnął po ramieniu Harego, pod którym ugięły się kolana. Dobry Boże! rzekł barman, zerkając na Harego. Czy to. czy to może być? W dziurawym kotle zrobiło się nagle cicho, zupełnie cicho, a wszyscy zamarli bez ruchu. Na moją duszę! wyszeptał stary barman. Harry Potter! Cóż za zaszczyt! Wyszedł pośpiesznie z zabaru, podszedł do Harego i ze łzami w oczach uścisnął mu rękę. Witamy, panie Potter, cieszymy się z pana powrotu. Harry nie wiedział, co odpowiedzieć. Wszyscy się na niego gapili. Staruszka pykała fajkę, nie zdając sobie sprawy, że zgasła. Hagrid promieniał. Potem rozległo się ogólne szuranie krzesłami i wszyscy rzucili się do Harry'ego, żeby mu ścisnąć rękę. Doris Crockford, panie Potter, nie mogę uwierzyć, że w końcu pana spotkałam. Taki jestem dumny, panie Potter, taki jestem dumny. Zawsze marzyłam, żeby uścisnąć pańską dłoń. Jestem cała w nerwach. Jestem tak wzruszony, panie Potter, że trudno mi znaleźć słowa. Jestem Diggle, Dedalus Diggle. Ja już pana spotkałem, powiedział Harry, kiedy Dedalusowi Diggle z emocji spadł spiczasty kapelusz. Kłaniał mi się pan w sklepie pamięta krzyknął dedalus diggle rozglądając się z dumą słyszeliście? On mnie pamięta! Harry ściskał mnóstwo rąk, Doris Crockford podeszła po raz drugi. Przez tłum przecisnął się jakiś blady młodzieniec, bardzo zdenerwowany. Jedno oko drgało mu gwałtownie. Profesor Quirrell — powiedział Hagrid. Harry? Profesor Quirrell będzie jednym z twoich nauczycieli w Hogwarcie. P -p -p — Potter! — wyjąkał profesor Quirrell, chwytając dłoń Harego. Trudno mi wypowiedzieć, jak bardzo mi miło mi pana poznać. — Jakiego rodzaju magii pan naucza, panie profesorze? — Obrony przeciw ciemnym mocom, wymamrotał profesor Quirrell, takim tonem, jakby nie warto było o tym wspominać. — Nie mówię, że pan tego potrzebuje, P -P Potter. Zaśmiał się nerwowo. B Będzie pan nabywał wy wyposażenie, co, P -P Potter? Sam muszę znaleźć jakąś nową książkę o wampirach. Wyglądał na przerażonego samą tą myślą. Ale inni nie pozwolili profesorowi tak długo absorbować Harego swoją osobą. Upłynęło z dziesięć minut, zanim się wszystkich pozbyli. W końcu w końcu Hagridowi udało się przekrzyczeć podniecony gwar. Musimy iść! Mamy mnóstwo do kupienia, Harry! Chodź już! Doris Crockford po raz ostatni uścisnęła haremu rękę, i Hagrid wyprowadził go tylnymi drzwiami na małe zamknięte podwórko, gdzie stał tylko pojemnik na śmieci i rosło parę chwastów. Hagrid wyszczerzył do harego zęby. Aha, ha, ha, a nie mówiłem, powiedziałem ci, że jesteś sławny chłopie. Nawet profesor Quirrel rozdygotał się na twój widok. No, prawdę mówiąc, to on za. Zawsze dygoce. Zawsze jest taki zdenerwowany? Prze Przeważnie. Biedny facet. Ma naprawdę wielki łeb. Wszystko było dobrze, póki studiował z książek, ale później sam się wziął za eksperymentowanie. Mówią, że miał przykre spotkanie z wampirami w Czarnej Puszczy, a później trochę kłopotów z pewną wiedźmą. Już nigdy nie był taki jak przedtem. Boi się studentów, boi się tego, czego naucza. — Zaraz, a gdzie jest mój parasol? Wampiry, wiedźmy, Harry miał już zamęt w głowie. Tymczasem Hagrid liczył cegły w murze nad śmietnikiem. — do góry dwie w bok Mruczał pod nosem Dobra, odsun się Harry Zastukał trzy razy w mur końcem parasola Cegła, w którą zastukał Drgnęła, przekręciła się Ukazała się mała dziura Dziura robiła się coraz większa W chwilę później Stali przed sklepionym przejściem Dostatecznie wysokim Nawet dla Hagrida Przejściem wiodącym na brukowaną ulicę Która ginęła za pobliskim zakrętem Witaj, rzekł Hagrid, na ulicy pokątnej. Uśmiechnął się, widząc zdumienie na twarzy Harego. Przeszli pod kamiennym łukiem. Harry obejrzał się przez ramię i zobaczył za sobą ceglany mur. Wejście znikło. Słońce połyskiwało w stosie kotłów przed najbliższym sklepem. Kotły? Wszystkie rozmiary, miedziane, mosiężne, cynowe, srebrne, samomieszalne, składane, głosił szyld nad sklepem. — Tak, tak, tak, tak. Kociołek będzie ci potrzebny — rzekł Hagrid. — Ale najpierw musimy dostać twoją forsę. Harry marzył, żeby mieć dodatkowe cztery pary oczu. Obracał głowę we wszystkie strony, starając się zobaczyć wszystko. Sklepy, wystawione przed nimi towary, ludzi robiących zakupy. Przed apteką jakaś pulchna kobieta kręciła głową, mrucząc do siebie. — Siedemnaście cyklów. Za smoczą wątrobę oni chyba powariowali. Ciche pochukiwanie dobiegało z ciemnego sklepu z szyldem, na którym było napisane «Centrum handlowe Eilopa. Sowy, puchacze, syczki, włochatki, uszatki śnieżne». Kilku chłopców w wieku Harego przyciskało nosy do witryny z miotłami. Zobaczcie, usłyszał Harry jednego z nich, nowe nimbusy dwa tysiące są najszybsze. Były też sklepy z szatami, sklepy z teleskopami i dziwnymi srebrnymi instrumentami, które Harry widział po raz pierwszy w życiu. Witryny pełne beczułek ze śledzionami nietoperzy i oczkami węgorzy, stosy ksiąg z zaklęciami, pióra, zwoje pergaminu, butelki z magicznymi napojami, globusy księżyca, bank, gringota, powiedział Hagrid. Doszli do śnieżnobiałego budynku, który wyrastał ponad okoliczne sklepy, a obok potężnych drzwi z brązu w szkarłatno-złotej Liberii stał — Tak, to jest goblin <głos> — powiedział cicho Hagrid, kiedy kroczyli ku niemu po białych kamiennych schodach. Goblin był prawie o głowę niższy od Harego, Miał śniadą, chytrą twarz, spiczastą brudkę i, jak zauważył Harry, bardzo długie palce i stopy. Ukłonił się, kiedy podeszli bliżej. Weszli do środka. Były tam drugie drzwi, tym razem srebrne z wygrawerowanymi słowami. Wejdź tu, przybyszu, lecz pomnij na los, tych, którzy dybią na cudzy trzos, bo ci, którzy biorą, co nie jest ich, wnet pożałują, rząd niskich swych. Więc jeśli wchodzisz, by zwiedzić loch I wykraść złoto, obrócisz się w proch Złodzieju, strzesz się, usłyszałeś dzwon Co ci zwiastuje pewny, szybki zgon Jeśli zagarniesz cudzy trzos, znajdziesz nie złoto Lecz marny los Jak mówiłem, trzeba być wariatem Żeby próbować tu się włamać Powiedział Hagrid po przejściu przez srebrne drzwi znaleźli się w wielkiej marmurowej sali. Na wysokich stołkach za długim kontuarem siedziało ze stu goblinów, skrobiąc piórami w wielkich księgach rachunkowych, odważając monety na mosiężnych wagach, badając drogie kamienie przez lupy. W ścianach było mnóstwo drzwi, a przy każdych stało dwóch goblinów, którzy wskazywali drogę wchodzącym i wychodzącym klientom, kłaniając im się uprzejściem. Hagrid i Harry podeszli do kontuaru Dzień dobry, powiedział Hagrid do jakiegoś wolnego goblina Przyszliśmy, żeby wziąć trochę pieniędzy z sejfu pana Harego Pottera Czy szanowny pan ma swój klucz? Gdzieś go muszę mieć, odrzekł Hagrid i zaczął wykładać na kontuar zawartość swoich kieszeni, wysypując przy tym na otwartą księgę rachunkową garść rozmiękłych sucharów dla psów. Goblin zmarszczył nos. Harry obserwował drugiego goblina po prawej stronie, który ważył stosik rubinów rozmiarów węgli w kominku. – Mam! – oznajmił w końcu Hagrid, podnosząc rękę z maleńkim złotym kluczykiem. Goblin obejrzał kluczyk z bliska. – Chyba jest w porządku. – I mam też list od profesora Dumbledora – dodał Hagrid, wypinając pierś. – Na temat sam wiesz czego w krypcie 713. Goblin uważnie przeczytał list. – W porządku – powiedział, oddając list Hagridowi. – Zaraz ktoś panów zaprowadzi do obu krypt gryfek. Gryfek okazał się kolejnym goblinem. Kiedy Hagrid zgarnął z powrotem swoje suchary dla psów i wsypał je do kieszeni, poszli za gryfkiem. – Co to jest sam wiesz co w krypcie 713? – zapytał Harry. – Nie mogę ci powiedzieć. – Odparł tajemniczo Hagrid. – Ściśle tajne. – Sprawy Hogwartu. Dumbledore mi zaufał, gdybym ci powiedział, straciłbym mnie tylko posadę. Gryfek otworzył przed nimi drzwi. Harry spodziewał się jakichś nowych marmurów, więc był zaskoczony tym, co zobaczył. Znaleźli się w wąskim, kamiennym korytarzu, oświetlonym płonącymi pochodniami. Korytarz biegł nieco w dół, a w posadzce widniały wąskie szyny. Gryfek gwizdnął i po szynach potoczył się ku nim mały wózek. Wsiedli do niego. Hagrid z pewną trudnością <laughs> i pojechali.